Tylko czy tym razem się uda odbić od inwestycyjnego dna? Odpowiemy na to i inne pytania. Anna Grabowska. Zapraszam. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Irańczycy znów zablokowali ciśninę Ormus. Zaatakowali tankowiec, który przez nią przepływał. Widmo rozpadu nad Prawem i Sprawiedliwością. W poniedziałek spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Program pierwszy Polskiego Radia świętuje setne urodziny. Z tej okazji odbędzie się wyjątkowy koncert. Minęła godzina 14. Radosław Siennicki, zapraszam. Iran zaatakował tankowiec przepływający przez cieśninę Ormus. Poinformowała o tym brytyjska agencja morska. Do incydentu doszło około 20 mil morskich od wybrzeża Omanu. Według relacji kapitana do statku podpłynęły dwie łodzie irańskiej gwardii rewolucyjnej, a ich załoga otworzyła ogień. Nie ma jednak informacji, by w wyniku ataku ktoś ucierpiał. Wcześniej Iran ogłosił, że znów przejmuje kontrolę nad cieśniną Ormus. Powodem jest utrzymana przez Amerykanów blokada irańskich portów. Jej przedłużenie ogłosił wczoraj wieczorem prezydent Donald Trump. Dodawał, że możliwe jest ponowne zrzucenie bomb na Iran. Na groźby Donalda Trumpa odpowiedział najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah Mocztaba Hamenei. W oświadczeniu opublikowanym na Telegramie napisał, że marynarka wojenna Iranu jest gotowa zadać wrogom nową, dotkliwą porażkę. W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński ma się spotkać z Mateuszem Morawieckim. Były premier, wbrew zaleceniom kierownictwa partii, powołał do życia stowarzyszenie. Uznano je za konkurencyjne wobec ugrupowania. Rozmowa będzie dotyczyć właśnie tej sprawy. A więcej na ten temat Michał Fabisiak. Dla Mateusza Morawieckiego ma być to rozmowa ostatniej szansy. Jak słyszymy od polityków PiS, prezes zdania nie zmieni. Rozwój plus może doprowadzić do rozłamu. Frakcja Morawieckiego wierzy, że były premier przekona prezesa, że stowarzyszenie uzupełnia ofertę programową PiS. Dobrze, że dojdzie do tej rozmowy, mówi poseł Jarosław Eselin. Ufam, że przyniosą taki efekt, że w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych będziemy razem. Konkurenci polityczni są przekonani. Morawiecki znajdzie się poza PiS. Teraz już nie ma innego... Bo Jarosław Kaczyński bardzo jasno zapowiedział, że będzie usuwał. Mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji. Podziały na prawicy cieszą rządzących, o czym mówi Robert Biedroń z Lewicy. Będą konkurować o tego samego wyborcę, a na koniec przegrają wybory. W najnowszym badaniu CEBOS przewaga KO nadpis wzrosła do 14 punktów procentowych. Michał Fabisiak, polskie radio. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie mają rozpatrzeć wniosek o wotum nieufności dla minister klimatu Pauliny Chennik-Kloski. Złożyły go kluby PIS i Konfederacji. Polska 2050 nie wyklucza, że również opowie się za. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz uspokaja, do rozłamu nie dojdzie, a minister nie zostanie odwołana. Pani Pełczyńska nałęcznie raz deklarowała pełną lojalność w stosunku do koalicjantów i chęć realizowania umowy koalicyjnej i tego bym się trzymała. Jarosław Selin z PiSu uważa, że mamy do czynienia z największym kryzysem obecnej koalicji od początku jej rządów. W jego ocenie jest on spowodowany tym, że przewodnicząca Polski 2050 broni swojej autonomii. A tego Tusk nie toleruje. Tusk jest politykiem, który od 20 już paru lat pokazuje i udowadnia, że on chce mieć wszystkich polityków, którzy chcą z nim pracować po prostu pod butem, a nie posiadających jakąkolwiek autonomię. Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpocznie się 28 kwietnia. Kierowcy jadący do Otwocka muszą się liczyć z utrudnieniami. Dziś rozpoczął się główny etap prac związany z modernizacją linii otwockiej. Kolejarze zamknęli m.in. przejazd kolejowy w Warszawskiej Radości przy ulicy Izbickiej, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Drugie zamknięcie, jakie proponowali wprowadzić w weekend, to zamknięcie skrzyżowania Patriotów i Walcowniczej w Falenicy przy dawnym przejeździe kolejowym, wraz z odcinkiem Walcowniczej do Beztrzewskiej i kilkusetmetrowym kawałkiem ulicy Patriotów. Pociągi nie będą jeździć między stacjami Warszawa Wawer na Otwock do 26 kwietnia. Wyjątkowy koncert i wyjątkowy jubileusz. Program pierwszy Polskiego Radia świętuje stulecie. Główne obchody odbędą się dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Na scenie wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Paktofonika i Krzysztof Cugowski, a całość poprowadzi muzycznie Łukasz Luke Rostkowski. Ma to być symboliczne połączenie tradycji i nowoczesności. Prezes polskiego radia Paweł Majcher podkreśla skalę zmian, jakie zaszły przez ostatnie 100 lat. Rozpoczęliśmy nadawanie w roku 1926 i wówczas było około 1000-1200 odbiorników. Teraz jest dobrze ponad milion. więc coraz więcej. Docieramy w zupełnie różny sposób. Teraz jesteśmy tak naprawdę wszędzie. Luk wskazuje, że dzisiejszy koncert sięga do historii i archiwów Polskiego Radia, łącząc je z nowym brzmieniem. Chcieliśmy, żeby była ta energia osób związanych mocno z Polskim Radiem od strony piosenek, głosów i kultowości i wniesienia czegoś świeżego. Jubileuszowe audycje i wydarzenia potrwają także w kolejnych dniach. O czym mówił Jan Oleński. Były informacje polskiego Radia 24. Do końca dnia w całym kraju będzie słonecznie i bez deszczu. W nocy, bezchmurnie, będzie już tylko na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze coraz więcej chmur i możliwe opady. Temperatura wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich przez 4 stopnie w centrum do 9 na zachodzie. Dzień w polskim Radiu 24, a na zegarach 14.06. Ania Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj pomyślimy o tych, w których otoczeniu są mieszkania na najem krótkoterminowy. Agata Kowalska przy mikrofonie. Zapraszam Państwa serdecznie do słuchania i do pisania. Nasz mail niezmiennie to adres zamieszkania małpa polskieradio.pl a tematem najmu krótko, krótkoterminowego zajmujemy się my, bo zajął się nim Sejm. Ustawa autorstwa Polski 2050 była procedowana. W tym tygodniu, a w blokach startowych czeka jeszcze projekt rządowy. Co państwo sądzą o najmniej krótkoterminowym? Jak wpływa na wygląd miast, dzielnic i usiedli? i jak bardzo jest wygodny, kiedy planujemy wakacje. Zachęcam do pisania, adres zamieszkania małpa A w studiu gość, pan Mikołaj Paja, prawnik i aktywista stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu powiem, że Miasto Jest Nasze nawet chyba manifestację pod Sejmem zorganizowało w tym tygodniu. <coughs> tak, zorganizowaliśmy. No, chcieliśmy zamanifestować, jeżeli mogę tak powiedzieć, na nasze poparcie dla... Konkretnie projektu zgłoszonego przez Polskę 2050, no już uprzedzając dalsze fragmenty naszej rozmowy, no naszym zdaniem ten projekt jest po prostu bardzo dobry i bardzo potrzebny. I właśnie chciałam, żeby to padło już na starcie, bo rzeczywiście temu projektowi, projektowi rządowemu będziemy się przyglądać, będziemy się też przyglądać krytykom ze strony branży, branży najmu krótkoterminowego. Ale zaczniemy od Unii Europejskiej, bo to ona wymyśliła, że wszystkie kraje członkowskie, zawsze źle to ujmuję, proszę Państwa, bo my jesteśmy Unią Europejską, ale w każdym razie okazuje się, że postanowiliśmy jako Unia, że należy wprowadzić centralną ewidencję obiektów tego typu, czyli najmu krótkoterminowego i to szybko, bo od 20 maja. Po co jest tak, miałaby być taka ewidencja? Czemu służyć? No tutaj no rzecz zupełnie podstawowa. tak? No w tym momencie mm, przepisy są dosyć niejednoznaczne. Przykładowo w Polsce różnie są zresztą interpretowane, czyli w Krakowie, który jakoś tam stara się walczyć z tym procederem i dostrzegają władze miasta ten problem, przyjmuje się, że jest taki obowiązek zgłoszenia do rejestru miejsc noclegowych również mieszkań, gdzie jest prowadzony najem krótkoterminowy. Inne samorządy tak na to nie patrzą, na przykładowo w Warszawie na pewno nie. Natomiast no kwestia jest taka, że w tym momencie tak naprawdę... Nikt nie wie, ile jest takich mieszkań i gdzie one są. Tak? O, Może... to, to niedobrze, bo widzi pan, ja tutaj mam, mam taką kartkę i na tej kartce ma napisane kolejne pytanie, jak duży jest to rynek i ile mieszkań w Polsce służy turystyce, a nie mieszkaniu, a pan mówi, że nie wiemy. Nie, to nikt tego nie wie. No, zresztą e, sam minister Raś, e, czyli osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu rządowego, który ma implementować tę <śmiech> dyrektywę unijną, Przyznał, że nikt takich informacji nie ma. Tak? I już szczerze mówiąc, nie wiem skąd on wziął liczbę szacunkową, którą podał na ostatniej konferencji prasowej. Natomiast z tego co A pamiętam, to, była to, on, liczba? to on rzucił taką liczbą 40 tysięcy. 40 tysięcy? To chyba w samym Sopocie. E, no, być może w samym Sopocie, no w każdym <laughs> razie w Warszawie, która tak jak mówi, mówię, e, no właściwie w ogóle nie przestrzega tych e, przepisów e, na poziomie jakimś ergorystycznym. No można powiedzieć, że właściciele dobrowolnie zgłosili 16 tysięcy takich mieszkań, więc można spokojnie zakładać, że w Warszawie jest ich kilkukrotnie więcej. To bardzo jest ciekawe, jak, jak minister Raś próbuje obniżyć yy, no zakres tak, tego no bo oczywiście, no w zależności od tego, jaka jest liczba tych mieszkań, tak naprawdę, no to też trzeba się zastanawiać, jakie regulacje przyjmować. Tak, i na tak? ile no bo, jest to potężny no Bo to jeżeli problem. faktycznie przyjmiemy, że ich jest 40 tysięcy w skali kraju, no to być może to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast jeżeli przyjmiemy założenie moim zdaniem całkiem ostrożne, że ich jest 10 razy więcej czyli 400 tysięcy, no to już widzimy, że skala problemu jest dosyć duża. A tymczasem tak? mamy pytanie od słuchacza. Bardzo dziękuję. Pan Mateusz mm -hmm. napisał na adres, adres zamieszkania małpa polskieradio.pl i pyta, e, o, do, je, do jakiego czasu najmu to jest najem krótkoterminowy, a od jakiego czasu już nie, bo nigdzie nikt nie, mój, y, słuchaczowi naszemu tego nie wyjaśnił. To mm -hmm. jest jakoś określone w przepisach Nie, no to obecnych. absolutnie się nie dziwię, że w tym momencie nigdzie tego nie ma. Znaczy inaczej. Słuchacz nie może tego znaleźć, gdyż w tym momencie nie ma takich przepisów. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak definicja najmu krótkoterminowego. Zresztą co ciekawe, projekt rządowy nie wprowadza tak naprawdę takiej definicji, tylko można powiedzieć, że wszystkie usługi zakwaterowania wrzuca do jednego wora. Natomiast w projekcie poselskim polskiej 2050 taka definicja jest. I tam z tego co pamiętam, przyjęty próg to jest 30 dni. Do 30 dni najmu naraz na w jednym ciągu tak. dla jakiejś osoby, to będzie najem krótkoterminowy, tak powyżej już to jest zwykły najem. Dobrze, mhm. ale dlaczego y, wy jako miasto jest nasze y, w taki szczególny sposób przyglądacie się tej formie y, y, zamieszkiwania, no, zamieszkiwania w mieszkaniach y, turystycznie y, czy biznesowo, ale na pewno nie na stałe. Y, jakie są główne, jeśli mógłby pan wymienić na start, problemy związane z y, tym rynkiem? Mhm. No, problemy są ogromne, tak? No, bo tak naprawdę jeżeli tutaj mamy ważyć jakieś wartości, no to zwolennicy najmu krótkoterminowego powiedzą, że to wpływa pozytywnie na całą branżę turystyczną, tak? wpływa na rozwój PKB. No i kolejny argument, że też wpływa na obniżenie cen usług hotelarskich poprzez to, że jest jakaś konkurencja. Tak? No i to jakby moim zdaniem na tym kończy się lista zalet tej sytuacji, w której mamy... Bardzo dynamicznie rozwijający się rynek najmu krótkoterminowego. A dobrze, to powiedzmy o problemach, później e, będziemy no, je rozwiązywać. Natomiast no, problemy są liczne i już w tym momencie bardzo namacalne, tak? No bo to jest kwestia tego, e, że tutaj mamy tak. Po pierwsze kwestie związane z bezpieczeństwem i porządkiem. E, no nieprzypadkowo właśnie w tego typu lokalach e, mają miejsce takie zdarzenia, jak w Warszawie w zeszłym roku przy ulicy Marszałkowskiej, gdzie ktoś wynajął sobie taki lokal właśnie na jedną noc, e, to się przerodziło w jakąś w ogóle gigantyczną imprezę, gdzie tam wzięło udział bodajże 100 osób i kilkadziesiąt oddziałów policji musiało przyjechać, żeby pacyfikować to wydarzenie, tak? Tam w ogóle w policjantów e, leciały butelki z okien, bo to było na którymś tam piętrze no, jakieś kamienicy. W hotelach te... się zdarzają też takie No zachowania. właśnie jednak nie do końca, no bo mhm. w hotelach, jakby nie patrzeć, są pracownicy, jest recepcja, nie ma wątpliwości, kto wchodzi i wychodzi. Przynajmniej co do zasady. No, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby aż taka sytuacja miała miejsce jednak w hotelu, tak? Ale Czyli, to, dobrze. Tak że jak pan... mówię, jedna rzecz to jest kwestia bezpieczeństwa i porządku. Druga rzecz. A co zatrzymajmy się na bezpieczeństwie hmm. i porządku, dlatego że ja chciałam, żeby dzisiaj w naszej audycji wprawdzie nie osobiście, ale też wziął udział przedstawiciel branży i yy, dzięki temu, że w Polskim Radiu 24 rozmawiamy o bardzo wielu tematach, no to oczywiście też i o najmie krótkoterminowym w ciągu tygodnia. W magazynie Saldo gościem był Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, który do tych kwestii związanych z uci uciążliwością najmu krótkoterminowego dla mieszkańców, on się do tej kwestii odniósł i odpowiedział tak. No i to jest właśnie ta część populistyczna, bo nawet ministerstwo starało się sprawdzić skalę takich patologii. No wynika z tego, że to jest około jednego promila e, wszystkich rezerwacji, jakie dokonują się w najmie krótkoterminowym. Nam jako operatorom nie zależy na tym, żeby tam dokonywano dewastacji, żeby te, w takich e, obiektach były imprezy. My pracujemy na nieswoich obiektach, my je wynajmujemy od właściciela. Jeżeli cokolwiek by tam się działo, e, właściciel zabrałby nam to mieszkanie, wypowiedziałby nam umowę najmu. No i co pan na to? No wydaje mi się, że to jest zupełnie niepoważne, tak? no bo e, możemy debatować na ten temat, e, natomiast e, bez ujawnienia tego, jaka metodologia została przyjęta do oszacowania m, tej liczby, która tutaj została wskazana, czyli jednego promila, no to trochę nie wiem, o czym dyskutujemy, tak? no bo jeżeli przykładowo e, została tutaj wymieniona tylko, nie wiem liczba interwencji policyjnych związana z zakwaterowaniami, no to nie wydaje mi się to absolutnie mm, wymierna statystyka. Bo? No bo wiadomo, że to nie jest tak, że każda tego typu sytuacja e, jest zgłaszana na policję, tak? Natomiast e, no tutaj mniej na poziomie statystycznym E, oczywiście można powiedzieć, że to jest dowód bardziej anegdotyczny, natomiast e, no w związku z tym protestem, który my jako Miasto Jest Nasze zorganizowaliśmy w zeszłym tygodniu, no to mogę powiedzieć, że do nas spływają dziesiątki, a wręcz setki wiadomości mailowych, gdzie ludzie opisują właśnie tego typu problemy. To po pierwsze... To mówił pan o hałasie, mówił pan mhm. o imprezach. Co jeszcze opisują ci ludzie? Powiedzmy to z takiego właśnie tak, bardzo no, ludzkiego no, no, punktu no widzenia. mamy kontakt z osobami, które można powiedzieć, że są szczególnie dotknięte tym problemem, bo w Warszawie przy znowu przy ścianowie wchodzi. centrum, centrum tak, są takie trzy punktowce, wysokie budynki. No kiedyś to były po prostu tam lokale bodajże spółdzielcze. No teraz aktualnie, no zresztą można zobaczyć, jaka jest skala tam najmokrotrowego terminowego. Po tym, ile tam na takich płotkach, na rowerach i tak dalej jest kudeczek pod tymi blokami, tak? No to są takie kudeczki, gdzie... Pozwalające samodzielnie są klucze, otworzyć mieszkanie. No, Pozwalające mhm. właśnie na e, samodzielne no, otworzenie chudeczki tego Ale same nie tak? są problemem. Ja bym o problem, problemy, a pan mówi, no jest dużo tych mieszkań. No, nie, jest ale dużo, ale to nie jest kłopot. Chcę do tego przejść, mhm. tak? No bo właśnie mamy kontakt z ludźmi, którzy tam wciąż mieszkają na stałe i oni mówią tak. Po pierwsze hałas, po drugie jest ogromny problem też z zaśmieceniem tych budynków. No i po trzecie szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa, tak? No bo co chwila ktoś wchodzi i wychodzi. W tym przypadku no, ktoś mm -hmm. wchodzi, wychodzi, tak. No, już abstrahując od kwestii związanych z hałasem, no to potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli mamy blok, w którym mamy przykładowo setkę mieszkań, bo to są duże bloki dosyć i znowu załóżmy, że połowa tego bloku jest przeznaczona na najem krótkoterminowy, no to codziennie kilkadziesiąt osób tam się pojawia. tak Można powiedzieć, że melduje. tak no, Chociaż wiadomo, że e, tutaj jakiegoś szczególnego zameldowania i weryfikacji tego, kto tam przyjeżdża nie ma. Natomiast no, bez wątpienia musi to wpływać na poczucie bezpieczeństwa ludzi, którzy tam na stawę mieszkają. To jest e, zdumiewające, zwłaszcza z pewnie z perspektywy m, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, Grzegorza Żurawskiego, który twierdzi, że mieszkańcy wolą jako sąsiadów właśnie lokale m, krótkoterminowe niż nawet, uwaga, biura tłumaczeń. Tam, gdzie są profesjonalni operatorzy, tam sąsiedzi są zaprzyjaźnieni. I też nam często mówią, że wolą, żeby tu był najem krótkoterminowy, bo my pilnujemy tych mieszkań. My pilnujemy naszych gości dużo lepiej niż kiedy takie mieszkanie poprzednio właściciel wynajmował na przykład studentom, tak? To, to, to było, że tam było wtedy dużo głośniej e, lub e, zużycie, zużycie takich przestrzeni wspólnej jest dużo mniejsze niż wtedy, kiedy tu się mieściło biuro e, albo biuro tłumaczeń, bo to, to, to w biurze tłumaczeń to drzwi się praktycznie nie zamykają. Nawet mieliśmy taki przypadek, że jest dużo spokojniej niż kiedy było prowadzone Biuro Poselskie Polskie 2050. No więc może jest tak, że w miejscach, w których jest ten profesjonalny, ta firma, która wynajmuje mieszkania w imieniu właściciela, jest cicho i przyjemnie, a w przypadku takich bloków, o których pan przed chwilą opowiadał, no sytuacja jest gorsza, bo nie ma się do kogo odwołać. Mhm. <śmiech> nie no, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe założenie, natomiast no znowu wydaje mi się, że tutaj, no, Pan, którego wypowiedź została przytoczona, no jako przedstawiciel branży no wykonuje swoje zadania tak? no i siłą rzeczy no ciężko mu zarzucić obiektywizm, tak bym to określił. E, I o ile mogę się zgodzić z tym, że oczywiście nie jest w interesie e, właścicieli tych mieszkań i również zarządców, operatorów, to żeby tam jakieś wielkie zniszczenia były, czy wielkie imprezy się e, odbywały. Natomiast z drugiej strony, no chciałbym zwrócić uwagę, że też nie jest w ich w interesie zatrudnianie pracowników, którzy by weryfikowali przykładowo, kto tam realnie przyjeżdża, tak? Czyli tak, takiej ty... recepcji jak w hotelu. No przykładowo takiej recepcji jak w hotelu, tak? No wszyscy wiemy, że jeżeli mówimy o stricte usługach hotelarskiej, no to tam no jakieś minimum, no nie chcę powiedzieć, że weryfikacji, ale pewnych działań ewidencyjnych jednak jest, tak? No bo hotelarz musi przykładowo sprawdzić, czy ta osoba, która dokonała rezerwacji faktycznie się zameldowuje, tak? No tutaj tutaj czegoś takiego nie mamy. Po prostu mamy pewien automatyzm. Nie ma takiej weryfikacji, nie ma żadnych pracowników. No jedyne osoby, które tam regularnie przychodzą do tych mieszkań, no to jest ekipa sprzątająca. Tak, tak? I, I to kole... wszystko. A tymczasem kolejny mail. Bardzo Państwu dziękuję. Adres zamieszkania małpa.polskieradio.pl Pan Andrzej z Krakowa, nasz stały słuchacz, który um, odnosi się od razu do projektu Polski 2050, tego procedowanego w tym tygodniu w Sejmie. Przypomnę tylko Państwu, że ten projekt... Um, Zakłada, że na najem krótkoterminowy miałaby wyrażać zgodę wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia. I właśnie nasz słuchacz się do tego odnosi. Bo pisze tak. Jeśli chodzi o kwestię uciążliwości, to przynajmniej długoterminowym też może się trafić kłopotliwy najemca. To prawda, że przy krótkoterminowym jest większe ryzyko, rośnie ryzyko. Mnie zastanawia, pisze pan Andrzej, dlaczego przynajmniej krótkoterminowym miałaby być zgoda wspólnoty mieszkaniowej, ale już przy długo, długoterminowym nie. Ja jako członek wspólnoty mieszkaniowej chciałbym mieć wpływ. Co pan odpowie słucha naszemu słuchaczowi? Mhm. No właśnie, no tutaj pytanie e, związane jest przede wszystkim ze skalą naruszeń, tak? I tym, e, czy tutaj jest jakiś rzeczywisty kontakt z osobą, która przebywa w tym mieszkaniu, tak? No bo jeżeli mówimy o najmie długoterminowym, no to jednak to jest jakiś konkretny najemca. Można no wezwać i policję taką osobą i za można, tydzień też tam będzie. No z taką osobą mm. można negocjować, tak? Mm -hmm. A tutaj ktoś jest jednego dnia, a drugiego dnia e, tej osoby już nie ma, tak? Jest ktoś zupełnie inny, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli mówimy o jakichś mieszkaniach studenckich, no to okej, okay, takie problemy oczywiście jak najbardziej się zdarzają, natomiast znowu mówimy o ryzyku i prawdopodobieństwie tego, że no taka tak sytuacja będzie występowała. No to teraz wróćmy już do tego projektu Polski 2050 i tego tematu zgody wspólnoty lub spółdzielni na to, żeby w ogóle w danym budynku taki najem krótkoterminowy mógł być prowadzony. I chciałam wrócić do tego wywiadu z Grzegorzem Żurawskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, który w magazynie Saldo gościł. I o, tym, o tej zgodzie wspólnoty mówił tak. Ona realizuje przede wszystkim takie lewicowe, populistyczne hasła, które w praktyce są tak naprawdę niewykonalne i, i nawet ustawa rządowa w swojej ocenie skutków regulacji mówi, że te rozwiązania są niekonstytucyjne. No no to jest ciekawy moment, kiedy rząd spiera się z własnym koalicjantem. Pewnie wy, jako miasto jest nasze, jesteście całkowicie za takim, takim prawem wspólnot do decydowania. No tak oczywiście. No, mieszkańcy powinni mieć wpływ na to, co się dzieje w ich miejscu zamieszkania. Tak? No ale tutaj Grzegorz Żurawski powoływał się na konstytucję i pewnie na święte prawo własności. No właśnie, czyli no, każdy te, ma swoje to, mieszkanie, ja też, o którym decyduje. Ja też z posiedzenia Sejmu gdzie było pierwsze czytanie w tym tygodniu projektu Polski 2050. No i dosłownie w pierwszej wypowiedzi, po wypowiedzi posła sprawozdawcy, pojawiało się odwołanie do świętego prawa własności. Natomiast no, na to trzeba spojrzeć y, odrobinkę szerzej tak? i zapytać się, w którym miejscu teraz jesteśmy. No bo mamy takie kraje jak przykładowo Hiszpania czy Francja, gdzie ten rynek krótkoterminowego. Jest, był przez długi okres dużo bardziej jeszcze dynamiczny niż w Polsce. Wiadomo, że tam takie zjawisko jak turystyfikacja jest dużo bardziej nasilona. No i w zeszłym roku tam zostały wprowadzone w Hiszpanii takie przepisy podobne można powiedzieć do tego z projektu Polski 2050. Tyle, że tam ten wymóg zgody wspólnoty czy tam spółdzielni, no to jest na poziomie 60% udziałowców. tak? Rozumiem, że w tym projekcie Polski 2050 mówimy o zgodzie zwykłej większości, czyli 50%. To już szczegóły, to już szczegóły. No, natomiast no, co chcę powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę w tym momencie ja jestem przekonany, że w takiej czy w innej wersji te przepisy kiedyś w Polsce wejdą w życie, tak? Tylko pytanie jest takie, czy one wejdą w życie teraz, kiedy ten problem jest nasilony, ale jeszcze jego skala nie jest tragiczna, czy wtedy, kiedy centra miast w Polsce, tych bardziej turystycznych, jak Gdańsk czy Kraków, no będą po prostu pustynią, gdzie nikt nie będzie mieszkał na stałe, bo do tego prowadzi zupełnie nieuregulowany najem krótkoterminowy. Um, Chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o strefach, Czyli o tym mam nadzieję, że uda nam się jeszcze piątą wypowiedź naszego gościa wyemitować, ponieważ projekt, i to chyba i rządowy, i Polski 2050 zakłada, że zostaną wprowadzone strefy przez samorządy, w których będzie obowiązywał zakaz najmu krótkoterminowego. Ale już na przykład usługi hotelarskie będą dopuszczone. Samorząd sam będzie wyznaczał gdzie i w jakim zakresie. I może uda nam się posłuchać tej piątej wypowiedzi naszego naszego gościa Polskiego Radia 24. Samorządy zwracają uwagę i my również apelujemy do ministerstwa o to, żeby te potencjalne strefy wolne odnajmu krótkoterminowego oznaczały zakaz rejestrowania nowych obiektów przez jakiś czas, a nie zakaz prowadzenia działalności, bo obawiamy się tego, że takie strefy będą prowadziły do takich sytuacji, że ktoś na przykład odkupi zrujnowaną kamienicę od miasta, wyremontuje ją, przeznaczy na najem krótkoterminowy, a agmina sobie wymyśli, że w tym miejscu akurat jest zakaz prowadzenia Krótkoterminowego. To mówił Grzegorz Żurawski, cytowany przeze mnie, jak Państwo wiedzą, wielokrotnie w tej audycji, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego z magazynu Saldo. Jest to wywiad. No to powiedzmy o tych strefach. Co z tą zrujnowaną kamienicą, w którą ktoś zainwestował, a potem, jak mówi Grzegorz Żurawski, samorząd zablokuje mu biznes? Mhm. No to po pierwsze wydaje mi się, że tutaj od strony biznesowej no niekoniecznie to musi się wiązać z jakąś przerażającą stratą, no bo przecież te mieszkania zawsze można przeznaczyć również na najem długoterminowy. Po drugie, jeżeli mówimy o projekcie rządowym, no to tam w zakresie tych stref z zakazem jest przewidziane absurdalnie długie okres, w którym te przepisy będą jeszcze nie obowiązywały, co to bo znaczy miały, absurdalnie długie. One miałyby wejść w życie dopiero od stycznia 20, 20, 2029 roku. O, to e, więc to faktycznie, na no, to już mówimy o kolejnej kadencji Sejmu, tak? Więc po drodze te przepisy w ogóle mogą się jeszcze pozmieniać wielokrotnie. <śmiech> tak więc wydaje mi się, że tutaj mówimy o takiej regulacji gdzie no, nie ma pewności, czy ona faktycznie w ogóle zacznie obowiązywać. Tak? To, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że w projekcie rządowym e, jednak dobrze byłoby inaczej trochę zakreślić uprawnienia samorządu, czyli w taki sposób jak w projekcie Polski 2050, gdzie jest mowa o tym, że samorządy mogą wprowadzać własne regulacje w tym zakresie. Bo jeżeli patrzymy na ten problem tak zero-jedynkowo, no to ja jestem przekonany, że takie samorządy jak w Warszawie po prostu nie będą wprowadzały tych stref w ogóle. bo A to, to jest... Co jest albo strefa, albo brak strefy. Ja nie tak. widzę nic pośrodku. A pan coś widzi? To tak, już oczywiście bardzo wiele różnych Na rozwiązań. Przykład? Tak? No, przykładowo można wprowadzać system licencyjny, tak? czyli e, samorząd wydaje licencję, i ta liczba tych licencji jest ograniczona. Hmm. No, to jest no, wydaje się, że to Ale jest. Ale to też jest dobra odpowiedź na wątpliwości tych, którzy powiedzą: ktoś zainwestował w takie mieszkanie pod najem krótkoterminowy albo w cały blok. Jeśli nie dostanie takiej licencji, może zawsze nająć długoterminowo. No. Oczywiście. Albo w biuru tłumaczeń. Tak. E, musimy kończyć. Jak Państwo słyszą, wątków jest mnóstwo i będziemy do tego tematu wracać, zwłaszcza, że to było dopiero pierwsze czytanie tego projektu. Projekt rządowy też czeka na swoją kolej, więc już e, następnym razem porozmawiamy o tym, czy e, te przepisy e, to koniec wakacji dla rodzin wielodzietnych, bo tak straszył też przedstawiciel branży. A w studiu był Mikołaj Paja, prawnik, aktywista ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. E, zapraszam Państwa na następną audycję Adres Zamieszkania w Sobotę po czternastej, a teraz już się kłaniam, Agata Kowalska. Reklama. W sobotę, 18 kwietnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok.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 Auto promocja Zmierzch rynku pracy dla juniorów w IT? Algorytmy AI zabierające pracę? Jaka jest kondycja polskich producentów oprogramowania? Sprawdzimy, jak wygląda to z punktu widzenia prezesa Związku Pracodawców IT Soda. Moim Państwa gościem będzie Przemysław Mikus, Marek Klapa. Zapraszam na saldo Ekstra. W niedzielę o 12.30. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. 31 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Paweł Zieliński. Witam Państwa ponownie w Polskim Radiu 24. I teraz rozmawiać będziemy o żarciu, ale nie w kontekście jedzenia, tylko o żarciu się w polityce. Stand Dnia no i spoglądamy na partię Prawo i Sprawiedliwość, bo w poniedziałek ma dojść do spotkania prezesa tejże Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem Mar Mateuszem Morawieckim. Tak przynajmniej były premier twierdzi. On wbrew zaleceniom kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości powołał do życia stowarzyszenie, które uznano za konkurencyjne wobec ugrupowania. Rozmowa ma dotyczyć właśnie tej sprawy. No to połączmy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem, który ten temat śledzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc proszę, czego my możemy spodziewać się po tym spotkaniu i co w sytuacji co o sytuacji wpis mówią politycy, z którymi ty dziś rozmawiałeś? No to może być dla Mateusza Morawieckiego rozmowa ostatniej szansy. Jak słyszę, słyszymy od polityków PiSu, ale nie związanych z frakcją Morawieckiego. Jarosław Kaczyński zdania nie zmieni. Rozwój plus, jak nazywa się owe stowarzyszenie, doprowadzi do rozłamów partii. No i dlatego prezes tego stowarzyszenia nie toleruje. Frakcja Morawieckiego wierzy natomiast, że były premier przekona prezesa, że stowarzyszenie uzupełnia ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości, a nie stanowi dla nie go konkurencję. Z zadowoleniem wieści o tym, że w poniedziałek dojdzie do tej rozmowy, przyjmuje poseł PiSu Jarosław Selin. On ma nadzieję, że ta rozmowa zakończy się porozumieniem żeby zrealizować najważniejszy dla Polski plan, jakim jest odsunięcie od władzy bardzo złego rządu, który obecnie mamy, potrzeba jedności. Rozumiemy to wszyscy. W związku z tym cieszę się, że takie rozmowy będą i ufam, że przyniosą taki efekt, że na pewno w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych będziemy razem walczyć o zwycięstwo wyborcze z obecnym układem rządowym. Konkurenci polityczni Prawa i Sprawiedliwości widzą jednak sprawę zupełnie inaczej. Ich zdaniem Mateusz Morawiecki na pewno odejdzie z PiSu. Tak uważa Witold Tumanowicz z Konfederacji. Teraz już nie ma innego wyboru, bo Jarosław Kaczyński bardzo jasno zapowiedział, że będzie usuwał członków stowarzyszenia z list wyborczych, więc wydaje się, że duża część zwolenników Mateusza Morawieckiego po prostu nie będzie miała skąd wystartować. Naturalną sytuacją jest to, że będą albo tworzyć jakąś swoją własną listę, albo będą się musieli dokleić do psl ale ludowcy odpowiadają, że nie są zainteresowani współpracą z Mateuszem Morawieckim. Poseł PSL-u Jarosław Rzepa, podobnie jak przedstawiciel opozycji, którego przed chwilą słyszeliśmy, uważa, że były premier z odejdzie. Myślę, że Mateusz Malawiecki chce mieć swoją przyszłość, Jarosław Kaczyński kończy ją polityczną i pewnie Mateusz Malawiecki nie chciałby zakończyć swojej polityki wraz z odejściem prezesa Kaczyńskiego, nie wiem w jakich okolicznościach na emeryturę. I chyba dlatego to decyzja, dlatego myślę, że jesteśmy przed dniem powstania nowej partii politycznej i kolejnego osłabienia prawej Sprawiedliwości. No i oczywiście rządzący nie ukrywają, że zamieszanie w PiSie i ewentualny rozłam w tej partii jest im na rękę, mówi o tym chociażby Robert Biedroń z Nowej Lewicy.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 To oczywiście nie był Robert Biedroń, tylko Jarosław Seli. Natomiast Robert Biedroń uważa, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość się podzieli na dwie partie, no to po prostu będą te partie ze sobą konkurować. Łącznie będą już na prawicy cztery partie. No i żadna z tych partii nie zdobędzie władzy. Wspomniany europoseł porównuje też sytuację w pisie do schyłku akcji wyborczej Solidarność. To o tyle ciekawe, że do aws porównują dzisiejszą koalicję Również politycy opozycji. Można więc rzec, że każdy widzi dzisiaj US w oczach politycznego bliźniego, ale samemu nie chce podzielić losu tej partii. Te wszystkie informacje na temat tego burzliwego rozłamu, albo jeszcze nie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, zebrał dla nas Michał Fabisiak, za co bardzo mu dziękujemy. Gość Polskiego Radia 24. I o tym wszystkim po 14.30 rozmawiać będziemy z dziennikarką o 19.30, czyli flagowego programu informacyjnego Telewizji Polskiej. Anna Łubian-Halicka razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, ale zanim zaczniemy, to, to, to, to pozwolę sobie złożyć życzenia najlepsze od całej redakcji 19.30 dla Polskiego Radia z okazji stulecia. Samych dobrych dźwięków, samych wysokich chwal. Myślę, że 100 lat to jest taki wiek, którego nie jedna partia polityczna chciałaby dożyć. I żadna jeszcze nie dożyła Polskie Radio, niezależnie od tego. Tak, co się działo w naszym kraju, grało i grać będzie w imieniu nadawcy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i życzę tego samego dla Telewizji Polskiej. I wróćmy teraz do tematu politycznego, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście dzieje się. Przed chwilą słyszeliśmy w słowach polityków, których pytał nasz reporter takie Taką nadzieję, przynajmniej tych strony Prawa i Sprawiedliwości, że poniedziałkowa rozmowa Mateusza Morawieckiego z prezesem PiSu przekona Jarosława Kaczyńskiego do tego, że można pogodzić działalności w partii i w stowarzyszeniu. Pani wierzy w to, że da się pogodzić to i czy Jarosław Kaczyński uwierzy w, te, w to przekonywanie Mateusza Morawieckiego? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński uwierzy w to, co będzie korzystne dla partii, a Jarosław Kaczyński już ma za sobą rozłam w prawie i sprawiedliwości. Ja przypomnę, że przecież Zbigniew Ziobro był kiedyś bardzo daleko od prawa i sprawiedliwości i to był bardzo czarny okres w historii prawa i sprawiedliwości. Wtedy prawa i sprawiedliwość było w mocnej opozycji, nie miało żadnych szans na... To, że może przejąć władzę i Jarosław Kaczyński tego rozłamu panicznie się boi. No i teraz powstaje pytanie o rachunek zysków i strat. Co Jarosław Kaczyński mógłby zyskać, a co mógłby stracić? Postawił na przemysłowa Czarnka, na polityka, który przybliża Prawo i Sprawiedliwość narracyjnie w stronę... Konfederacji. I sondażowo nad... też, jak się okazuje, a, ale to zaraz... Sondażowo też ten efekt czarnka niestety ciągnie w dół, a zatem widać, że trzeba coś robić. Widać, że ten efekt czarnka nie jest taki, jakiego by się spodziewano, zatem ja nie wykluczam też takiego scenariusza, o którym już zaczynają mówić niektórzy politycy z drugiej strony sceny politycznej, że może to jest jednak rozłam kontrolowany, że być może Mateusz Morawiecki ma się otworzyć na tego bardziej centrowego wyborcy, który widząc i słysząc, co mówi Przemysław Czarnek, cytuję Ozez ROZE, to już, to już są słynne sformułowania, które jednak są pewnym hasłem i takim symbolem tego, w którą stronę skręca Prawo i Sprawiedliwość, że być może nie wszystkim to Ozes ROZE się podoba. I do tego wyborcy miałby teraz mówić Mateusz Morawiecki. Tutaj jest wiele możliwości, bo no też pamiętajmy, że po prostu w Prawie i Sprawiedliwości wrze i wrzało. Jeśli mówiło się o tym, kto przejmie władzę w Prawie Sprawiedliwości, to wówczas, że zawsze pojawiało się hasło o walce buldogów pod dywanem i ona przez cały czas tam jest. Tam są bardzo silne osobowości, ale Prawo i Sprawiedliwość stoi teraz przed taką decyzją, jak będzie walczyć o głosy w wyborach. Na razie jest bardzo źle, zatem ja nie wykluczam, że jest to pewien pomysł na odbicie się od tego dołka sondażowego. A czy widzi pani redaktor szansę na to, żeby rzeczywiście, rzeczywiście tak się wydarzyło? No bo przyjmiemy scenariusz, w którym partia się dzieli. Czy um, wyborca Prawa i Sprawiedliwości, ten Tutaj biorę cudzysłów z tego betonu, zrozumie taki obrót spraw, czy łatwo będzie mu to przyjąć, biorąc pod uwagę, że duża część tych wyborców to, no nie oszukujmy się, prawie że wyznawcy tej partii. Czy zatem część z nich będzie miała na tyle odwagi, żeby ewentualnie zagłosować na tę nową partię, nowy twór Mateusza Morawickiego. i czy sam Mateusz Morawiecki z tym swoim stowarzyszeniem, które gdyby przerodziło się w partię, miałby taką przestrzeń, żeby zagarnąć jeszcze skądś tych wyborców. No, przeszłość ma dość skomplikowaną. No właśnie i Mateusz Morawiecki ma ten problem, że gdzieś za nim ciągnie się ta przyszłość związana z prokuratorskimi zarzutami, bo But, tych zarzutów formułowanych i tych zawiadomień wobec Mateusza Morawieckiego już było kilka, chociażby wspomnę, wybory kopertowe, ale przede wszystkim kwestie RARS-u, czyli kwestie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, którą Mateusz Morawiecki bezpośrednio nadzorował. Tam są bardzo poważne zarzuty dla Pawła Esz, który przypomnę poszedł na współpracę z prokuraturą. On jest na nie wiem jaki ma teraz status, czy ma na pewno status świadka koronnego, ale wiemy, że współpracuje, a za no, można się spodziewać, zresztą on odpisał to już w zeszłym tygodniu, tego, że Mateusz Morawiecki niebawem w sprawie RARS-u, w sprawie tych kilkuset milionów złotych, które zostały wyprowadzone z budżetu państwa, usłyszy bardzo poważne zarzuty. Nikt z obecnej koalicji rządzącej nie weźmie na pokład Mateusza Morawieckiego. Jeśli oddzieli się od pis jeśli będzie chciał faktycznie grać solo, tę swoją uwerturę wyborczą, to wówczas może pozostać sam. Jedyna opcja, jaką ja widzę, rozsądna politycznie dla Mateusza Marwickiego, to jest pójście, jeśli już oddzielenie się odpisu, PiSu, pójście własną drogą, ale mając w stoł głowy, że... Po wyborach, jeśli będą one wygrane dla prawicy, to będzie współpracować w ramach koalicji rządzącej z Prawem i Sprawiedliwością, z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. No, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że mamy taki system wyborczy, jaki mamy. Nasz system premiuje duże partie polityczne. Dla Mateusza Morawieckiego pójście solo do wyborów. To jest bardzo duże ryzyko tego, że po prostu nie przekroczy progu wyborczego. Tym bardziej, że jeśli będzie chciał iść sam, to wówczas Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało się od niego jakoś odróżnić. A jak się odróżnić, jak nie atakując tej drugiej strony? No przecież wiemy jak wygląda kampania wyborcza. Każdy gra na siebie, a najlepiej grać na siebie atakując konkurencję. Więc Prawo i Sprawiedliwość, gdyby faktycznie doszło do rozłamu z Mateuszem Morawieckim, wyszłoby z tej kampanii wyborczej bardzo mocno poobijane. Skorzystałaby na tym na pewno konfederacja, która jak słyszeliśmy dzisiaj z ust posła Tumanowicza, już próbuje wpychać Mateusza Morawieckiego w ramiona Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby właśnie pokazać, że to jest niepewny element. Głosujcie lepiej na nas, tak mówi w tym momencie Konfederacja do wyborców, którzy nie chcą głosować na partie rządzące. To wszystko jest taka bardzo misterna układanka, ale ja tu nie widzę miejsca dla Mateusza Morawieckiego, które jest solistą na tej scenie politycznej. A biorąc pod uwagę, że odejście, członkostwo w tym stowarzyszeniu wiązałoby się z odejściem z partii, no to z brakiem miejsca na listach wyborczych to PiS traci od 40 do nawet 60 mandatów. Czy Jarosław Kaczyński miałby kim zapełnić te miejsca na listach wyborczych? Biorąc pod uwagę, że w tym stowarzyszeniu Morawieckiego no są znane nazwiska. To jest pierwszy problem, bo tak, to są znane nazwiska i to są osoby, które od lat były w ławach sejmowych i na które od lat głosowali wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Wyborca Prawa i Sprawiedliwości to jest wyborca, który jest przywiązany do nazwisk, który od lat głosuje na te same osoby. Nawet na te osoby, które w Prawie i Sprawiedliwości e, nigdy nie były, nigdy nie miały tej legitymacji partyjnej, ale wystarczyło to, że one głosowały, startowały, przepraszam, z listy e, Prawa i Sprawiedliwości e, z, z Pełnić kimkolwiek na pewno Prawo i Sprawiedliwość y, by tutaj takiego problemu nie miało. Natomiast odejście tych twarzy Prawa i Sprawiedliwości mogłoby być problemem. Y, I dlatego mi się wydaje, że to, to, to się rozmyje. To, to poniedziałek być może będzie jakaś trudna rozmowa, y, dyscyplinująca, ale ani dla frakcji y, Mateusza Marawieckiego ani dla frakcji Przemysłowa Czarnka, ani dla samego Jarosława Kaczyńskiego nie ma tak naprawdę politycznie innego wyjścia niż do próba porozumienia się. I już teraz nawet słyszymy, że w Prawie Sprawiedliwości powstał pomysł na utworzenie rady eksperckiej, czyli słyszymy jakąś taką próbę znalezienia kompromisu i takiego. Wyjścia z twarzą dla wszystkich stron tego konfliktu. Tym bardziej, że przypomnę, że na przykład suwerenna Polska, czyli to środowisko wciąż chyba zresztą istniejące w sądowych rejestrach partia Zbigniewa Ziobry ma swoje stowarzyszenie i jakoś to nikomu nie przeszkadza. A zatem jest to według mnie element walki takiej o przywództwo po Jarosławie Kaczyńskim między Przemysławem Czarnkiem a Mateuszem Morawieckim, ale chyba jeszcze nie teraz. Jeszcze, jeszcze nie teraz ten rozłam i raczej na pewno nie przed wyborami. A biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, to zastanawiam się, jak pani redaktor zdaniem to jest. Czy władza Kaczyńskiego jest nadal wynikiem autorytetu wewnątrz partii, czy może już została tylko jakimś rytuałem, teatrem politycznym? Hmm, trudne pytanie. Myślę, że jest na pewno przyzwyczajeniem. I nie można odmówić Jarosławowi Kaczyńskiemu charyzmy politycznej i takiej charyzmy przywódczej. Jarosław Kaczyński ćwiczył to przez lata i to ma. I przez cały czas Jarosław Kaczyński jest tym numerem jeden, ale Jarosław Kaczyński ma swoje lata i te osoby, które aspirują do przejęcia władzy w Prawie i Sprawiedliwości o tym doskonale wiedzą. I ta walka, którą teraz obserwujemy według mnie jest właśnie walką o to, kto będzie pierwszy w tym wyścigu. Jarosław Kaczyński ma jeszcze na tyle siły, żeby to towarzystwo zdyscyplinować on owszem jest marginalizowany, on już nie ma takiego słuchu politycznego, um... Czy co pokazują chociażby wyniki sondaży. Tak? No bo jednak, jeszcze raz przypomnę, efekt Czarnka okazał się być odwrotny niż spodziewał się Jarosław Kaczyński. Ale Jarosław Kaczyński przez cały czas ma posłuch w partii i tego mu nikt nie odbierze. Natomiast on też ma swoje doświadczenia. Doświadczenia bardzo bolesne związane z rozłamem, kiedy no, no, no te, te, te wyniki sondażowe Prawa i Sprawiedliwości i wyborcze szorowały pod nie. Jarosław Kaczyński zrobi wszystko, Trzeba do tego nie dopuścić, ale nie tylko on, bo przecież w Prawie i Sprawiedliwości jest w tym mnóstwo ludzi, którzy pamiętają te lata w opozycji. I Prawo i Sprawiedliwość bardzo nie chciałoby, w te ławy opozycyjne być wsunięte na, na wiele, wiele lat. Ale oczywiście w Prawie i Sprawiedliwości te tarcia to nie jedyne tarcia na polskiej scenie politycznej. Przed nami, choć jeszcze trochę czasu, poczekamy głosowanie nad odwołaniem Pauliny Henik-Kloski. No i sama zainteresowana mówi, że to będzie test jedności koalicji. No bo posłowie i Polski 2050 i część posłów psl mówi, że... Zagłosowałaby za tym odwołaniem razem z posłami PiSu i Konfederacji. Czy ten test, który szykuje się koalicji, to będzie test, który koalicja zda, czy mogą być problemy? No i tutaj też mamy taką sytuację porozwodową. Znaczy w Prawie Sprawiedliwości jeszcze przedrozwodowa, a tutaj już mamy sytuację porozwodową. No bo wszyscy pamiętamy ten bardzo bolesny rozwód. Polski 2050, Rzeczpospolitej Polskiej, bo tak się teraz nazywa, z ugrupowaniem Centrum. Wcześniej było mnóstwo zarzutów, między innymi o próbę przeprowadzenia puczu, o próbę zagarnięcia. W wyborów tych wewnątrzpartyjnych. Mieliśmy bardzo długi serial wyborczy, który trwał bodajże kilka tygodni, o ile dobrze pamiętam. Doszło do podziału, powstały dwa ugrupowania. Na czele jednego jest Paulina Henik-Kloska, czyli na czele centrum, na czele drugiego jest Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. I jest bardzo dużo żalu między oboma ugrupowaniami, jest bardzo dużo pretensji, jest bardzo dużo emocji. I według mnie te emocje tutaj Teraz biorą górę, bo nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego nagle partia, która jest członkiem koalicji rządzącej, nie chce głosować za ministrem, który jest członkiem też tej koalicji rządzącej. To jest zapis, który co prawda nie znalazł się w umowie koalicyjnej wprost, że bronimy własnych ministrów, ale jest to, cytując Jarosława Kaczyńskiego, oczywista oczywistość że się własnych ministrów broni. Tym bardziej, że ja przypomnę do Pauliny Henik-Kloski, która jest ministrą klimatu i środowiska od początku tego rządu. Nigdy Polska 2050 wcześniej, przed tym rozłamem partyjnym, nie miała żadnych zastrzeżeń. Szymon Hołownia stawiał Paulinę Henik-Kloskę jako wzór ministry. Kiedy była w ugrupowaniu Szymona Hołowni, kiedy z tego ugrupowania odeszła, nagle jest mnóstwo do niej pytań, nagle jest mnóstwo do niej zastrzeżeń, no i to jest merytorycznie trudne do obronienia, po prostu. Ja to jestem w stanie wytłumaczyć, tylko bardzo silnymi politycznymi emocjami. Jak rozmawiałam na ten temat z politykami koalicji rządzącej, z innych ugrupowań to tłumaczą, to też pewną niedojrzałością polityczną. Tym, że w obu ugrupowaniach jest bardzo dużo ludzi, którzy wcześniej z polityką nie mieli do czynienia. Być może też tak jest, no ale nad tymi emocjami trzeba zapanować. Władysław Kosiniak-Kamysz złożył propozycję powołania mediacji Pora, który mógłby między oboma ugrupowaniami takie, takie mediacje trochę jak w małżeństwie prowadzić. Myślę, że to może by nie był najgorszy pomysł. Jeśli chodzi o, o, o zmiany, do których wszystkich by potrzeba było, no to mamy taką zapowiedź, która pojawiła się w trakcie wczorajszego wywiadu, rozmowy, spotkania w jednym z kanałów internetowych i w tym spotkaniu brał udział prezydent Karol Nawrocki. Pośród różnych tematów, które tam się pojawiły był jeden, który chyba szczególnie ważny powinien być, choć nie wybrzmiał jak na razie, dlatego chciałbym, żeby, żeby u nas wybrzmiał, bo prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chciałby zmiany konstytucji i to do roku 2030. Zastanawiam się Poza oczywiście kwestiami takimi związanymi z tym, czy te ustawę powinno się zmieniać, czy nie, czy Karol Nawrocki to jest akurat dobry akuszer ustawy zasadniczej nowej? Przewidywany akuszer, bo przecież no widzimy, co robi prezydent od kilku tygodni. Miesięcy swojej prezydentury, co czy bardzo mu jest ciasno w tych kompetencjach, które Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje dla prezydenta. No bo tak jakby spojrzeć, to prezydent chce wybierać, kto może być ambasadorem, a kto nie, chce decydować o tym, kto może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a kto nie. Chociaż w konstytucji nie ma ani słowa o prezydencie w kontekście wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, chce decydować o tym, kto kto może dostać nominacje oficerskie, a kto nie. A zatem widać, że marzy mu się taki bardziej amerykański sposób zarządzania państwem, taki bardziej prezydencki. No ale żeby zmienić konstytucję, to musiałby mieć pan prezydent poza mandatem prezydenta rzeczpospolitej Polskiej jeszcze zaplecze polityczne. I tego nie ma. Może liczę na to, że coś się zmieni po 2027 Roku. Tutaj no, wszystkie możliwości są na stole w tym momencie. Jesteśmy przed wyborami, właściwie jeszcze przed kampanią wyborczą. No ale czy akurat ten prezydent, który bardzo chce zwiększyć swoje uprawnienia, powinien decydować i inicjować takie zmiany? Nie sądzę, bo jednak wolałabym, żeby bardziej demokratycznie Polska była zarządzana niż jednoosobowo, zwłaszcza jeśli no, można mieć wątpliwości do tych decyzji podejm podejmowanych przez głowę państwa. A wśród decyzji, które na horyzoncie jest też decyzja, która mm, wywołuje emocje, choć może już nie takie, bo ta kwestia w debacie publicznej przycichła, ale prezydent powiedział też, że na ukończeniu jest proces podejmowania decyzji w sprawie aneksu do raportu WSI i że jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazów, prawnych, A sądząc po tym, w jaki sposób prezydent o tym mówił, to raczej takich nie ma, to zostanie ten raport upubliczniony. Czy to nie jest przypadkiem otwarcie puszki Pandory? Czy to nie jest yy, wstawienie do debaty publicznej nowego tematu, którego, może nie nowego, ale przywrócenie tego tematu, który ucichł już od dawna? Tak i mam wrażenie, że prezydent jest trochę rozgrywany przez swoich e, współpracowników, no bo wiemy, kto razem z Antoniem Macierewiczem likwidował WSI i, i był to pan Cęckiewicz. I wiemy też, jak skończyła się likwidacja WSI. Wiemy, że było to bardzo duże zagrożenie dla polskich oficerów, którzy pracowali na rzecz Polski poza granicami kraju. To jest po pierwsze e, po drugie, nie wiem komu miałoby służyć teraz odgrzebywanie tego tematu i mówienie właśnie o likwidacji wojskowych służb specjalnych. Podobnie, jak nie wiem w jakim celu jest powołany do Rady Nowych Mediów pan Paweł Swinarski, który szerzył rosyjską propagandę w internecie, czyli w mediach tak? i on teraz ma tworzyć nowe media. Dlatego też właśnie mówi o tym, że nie chciałabym, żeby pan prezydent jedno Osobowo miało zwiększone kompetencje, bo ja się czasami zastanawiam, po czyjej stronie stoi pałac prezydencki. Może nie, nie konkretnie prezydent Karol Nawrocki, ale cały pałac prezydencki, bo podejrzewam, że jest to efekt decyzji podejmowanych przez różne osoby. Te decyzje czasami wskazują na nie do końca polski, Interes I obawiam się, że w przypadku WSI być może czyjś personalny interes tutaj wchodzi w grę, ale raczej, raczej nie narodowy. I tak w Polskim Radiu 24 mówiła Anna Łubian, Halicka, 19 .30. w Stuletnim Polskim, yy, Polskim Radiu. w Polskim Radiu, to prawda. O godzinie 17, punktualnie o godzinie 17 minie 100 lat, od kiedy w ETER zaczęło Polskie Radio nadawać swój program regularnie. W tamtym roku była setna rocznica takiego eksperymentalnego nadawania, w tym roku już dziś o 17 rocznica. Ciągłego, może nie ciągłego, ale regularnego. O, to lepsze słowo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia, ale zostańcie Państwo proszę z nami już za chwilę. Kapitał i praca. Jednym z jego tematów będzie boom inwestycyjny w naszym kraju a chwilę później rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale nie konkretnie w tym państwie, tylko co dzieje się z przywódcą tego kraju, bo nadążając, próbując nadążyć za Donaldem, Trumpem można złapać zadyszkę, a i tak nie będzie się wiedziało, w którym kierunku on biegnie. Reklama jak sobota to! Wpadaj do Lidla. Po niskie ceny. To się opłaca. Już dziś. Jabłka czerwone luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz 2,49 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra pilo 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 49. przy zakupie 3. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca.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 A ta Altana? Też nowa. A ten nowy grill? To nowy? No nowy! Marzysz o czymś nowym? Odwiedź naszą placówkę, wejdź na pocztowy.pl lub zadzwoń i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Nowa super hybryda BYD ATTO 2DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV ATTO 2 jest dostępny już od 60 399 zł. w kredycie 50 na 50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na byd.com lub w najbliższym salonie BYD. Marian, a po całym tygodniu pracy? O, no, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież. Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.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 i to był wielki błąd, że przecież miałyśmy jechać. Pokonywali zmęczenie, złą pogodę i własne słabości. Jechali pod górkę i staje. Dziadek mówi, co się stało? Dziadek, muszę się podrapać. Marzenia wszystkie są związane z rowerem. Jaki wyjazd by nie był, to nie ma wyjazdu bez roweru. Połączeni pasją. Reportaż Michała Zaremby. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7.06. Autopromocja.